Witam Was w drugim odcinku podcastu Zaraz Wracam i na wstępie chciałabym powiedzieć, że postanowiłam drugi odcinek umieścić jako odcinek sylwestrowy, niezwiązany z pierwszą częścią, jaką nadałam w pierwszym odcinku. Myślę, że druga część wigilijnej wycieczki się nie ukaże ze względu na słabą jakość dźwięku i brakiem umiejętności obrobienia tego materiału. Zresztą nie jestem do końca przekonana, czy jest on wart opublikowania. W związku z czym zostanie jak zostanie I i chciałam Was zaprosić dzisiaj na wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję, choć trochę odda atmosferę, jaka panowała w Sylwestra, tutaj, gdzie mieszkam. I zapraszam na odsłuchanie. Dziś podcast, zaraz wracam, nadaje z 10 piętra pewnego wieżowca w Erkracie, z którego właśnie widzimy cztery miejscowości, w których właśnie w tej chwili rozbłyskają ognie sztuczne. I weszliśmy w 2010 rok. Jest dzisiaj mgliście i nieco nam widok pogorszyło, ale widzimy po lewej stronie rozbłyski w Leverkusen. Na wprost, bliżej mnie, w lewą stronę widzę dolną partię, dolną dzielnicę Erkratu Hochdal. Daleko, daleko przede mną widać nieliczne, z powodu odległości, rozbłyski w Düsseldorfie nawet. I po prawej stronie rozciąga się dalej aircraft, ponieważ aircraft jest bardzo rozległy. Słyszycie te dźwięki? No i nastała nowa epoka. Następny rok pełen niespodzianek, pełen marzeń oczekiwań i nadziei. Zobaczymy, co tym razem nam przyniesie. To właśnie przed nami rozbłyskają strzelawki <grym> jaskrawym światłem. Ale jakoś z naszych bloków nikt nie strzela, nie? No, wreszcie, wreszcie się rozkręcili. Wróciłam nadzieję, że na naszym usielu wystrzeli ktoś żakietę. O, z góry nad nami z 12 piętra zapewne ktoś też coś puścił. W tym roku wyraźny, wyraźny kryzys, aczkolwiek nie mieliśmy nigdy okazji z, tego, z tej perspektywy oglądać Airkratu. Dopiero pierwszy rok, dlatego spędzamy go w domu. Ale widok jest warty uwagi, muszę przyznać. No, rozkręcają się, spóźnialscy. Z dołu, z góry. Cały świat <grystanie> rozbłyska. No naprawdę, widok jest piękny. Najlepiej byłoby to oddać na fotografię, ale warunki atmosferyczne, no nie wiem, umiejętności. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu to jest zadziwiające, że cały świat, nie ma, że cały świat w tym momencie świętuje podobnie. Ten, ten symboliczny moment roku. No ładnie. No jak słyszycie, zapewne w tej chwili się rozszalało wszystko w jednym momencie. Po prostu wszyscy spóźnioscy dołączyli do, do, do nas strzelawek. I dzieje się niesamowicie. Wszędzie pióroposze świetlne, w różnych kolorach, rozbłyski, odgłosy świstów. Wyżej, niżej. No, warto tutaj siedzieć dzisiaj na balkonie. Aczkolwiek ręce mi grabieją, trzymając zuma. Ale mam nadzieję, że choć trochę poczujecie tą atmosferę z tego piętra. Muszę powiedzieć, że nasza przystań balkonowa jest nie dość, że na 10 piętrze, to jeszcze na samym szczycie kratu, w związku z czym widoki jest porównywalny z widokiem dużo wyższym niż dziesiątego piętra. O, właśnie nad moją głową rozsypały się gwiazdy. Nie ma chyba takiego miejsca w mieście, w którym teraz nie strzelają ognie. z balkonu, z naszych bloków. Mam nadzieję, że żadna rakieta nie wpadnie na nasz balkon w odwiedziny. i coraz mniej widać. Po prostu Badyma totalna się zrobiła. No, masagę. Tak. No, no. I ja, może ja się wycofam <grywka> tymczasowo. To trochę, trochę mi się strachu narobiło. Jadka. No, no w ogóle jest za dymu totalna. Cały świat jest pełen dymu. Gdyby, gdyby teraz zapalić latarnie jakieś... O ja, o kurde jak tu blisko. No, teraz to już nie mogę ubolewać nad, nad tym, że jest po prostu za mało. Za mało się dzieje, dzieje się bardzo dużo. Nie mówiąc już o tym, że stoimy na balkonie i się zastanawiamy, czy właśnie nie, nie wpadnie nam jakiś skarb, niespodzianka. No, gdyby teraz zapalić lampę, jakiś halogen te chmury tutaj nad miastem, to podejrzewam, że dopiero by człowiek sobie wiadomo, ile jest dymu. Bo w momentach rozbłysków jest po prostu siwo. Już nie od mły, tylko od, od dymu. Od, od, od par Matko. Nie, mam nadzieję, że to tylko tak wygląda. No to klasik jest podkręcony bardzo. Jak widać, kustuje w tego typu rozrywkach. Chciałam przyznać, że Zoom jest świetnym instrumentem, ponieważ jadę ciągle no, z nagraniami na wyładowanej krecie. To jest zadziwiające, bo... Nie jest to chyba zbyt bezpieczne stać na balkonie tutaj. No ja przeniosłem się w tej chwili do, do mieszkania bo jednak chciałabym obserwować, co się dzieje, a na balkonie jest mi trochę straszno. No, kobieta. Jak to kobieta. Trochę strachliwa bywa. No, ale naprawdę. Warto było dzisiaj zostać na tym dziesiątym piętrze. I... O matko. I zobaczyć, co tu się dzieje. Pięknie, tuż przed balkonem, nie wiem, parę metrów od balkonu, na, naszych, na, na, wysokości, naszych, na wysokości naszych oczu pióropusze. No to niesamowite, to jakby na nasze zamówienie prosto przed obiektyw. No, szkoda, że nie możemy tego przekazać. Naprawdę, takiego widoku nie widziałam jeszcze. Z tej perspektywy jeszcze świata nie oglądałam w sylwestra. Myślę, że równie pięknie byłoby oglądać w tej chwili Sylwestra, oglądać y, powitanie Nowego Roku zwierzę w Düsseldorfie. Jest ona bardzo wysoka. U jej podnóża płynie, wije się ren. I myślę, że te rozbłyski, które rozświetlają cały Düsseldorf w tej chwili, odbijają się pięknie w rzece i musi to być naprawdę wyjątkowy widok, szczególnie z perspektywy lotu ptaka. Ale zawsze mnie zastanawia... Jak to było możliwe, żeby świat cały nagle przeistoczył się w jedno, jeden schemat i w tym samym czasie witał na przykład Nowy Rok, świętował Wigilię. Przeżył świat pełen tak różnorodnych ludzi, kultur, korzeni. Nagle sprowadza się do jednakowych schematów. I jak za mm, przekręceniem kluczyka nagle wszyscy w Sylwestra zaczynają się cieszyć, chociaż zawsze mi zastanawiała ta filozofia odnośnie radowania się w Sylwestra, że przekonanie o tym, że jak wchodzisz w Nowy Rok, taki będzie cały rok. I zawsze mi się to płciło z moim przekonaniem odnośnie tego, że przecież każdy, każdy kto świętuje Nowy Rok, Nowy Rok zaczyna od... Bateria Zuma padła, przerywając mi w połowie słowa, ale pragnę dokończyć Wam wątek, który zaczęłam. I nie dotyczy to wcale tematu odnośnie witania Nowego Roku. Chodzi mi raczej o to, że cały świat się ujednolica i mimo tej różnicy kulturowej, jaka zawsze istniała na świecie, obecnie większość globu świętuje w tym samym czasie. Nowy Rok, Boże Narodzenie, które stało się bardziej komercyjne niż yy, religijne. I wszystko chyba zaczęło się od tego, że tak sobie myślę, że właściwie pierwszą próbą globalizacji była ekspansja chrześcijaństwa. I może kogoś urażę, ale właściwie od tego się wszystko zaczęło. W tej chwili Próbą ujednolicenia świata jest Unia Europejska i różne tego typu zabiegi, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie nastąpiło ujednolicenie religii, bo właśnie na tym tle przecież naj, najwięcej było konfliktów. I ta właśnie różnorodność religii niosła też ze sobą, co jest niestety zanikającą rzeczą, tą różnorodność kultur które mogły w każdym zakątku świata zaskakiwać jakimiś nowymi pomysłami nowymi terminami świąt i sposobem świętowania i myślę, że jest to już w zaniku szkoda trochę, bo słucham takiej jednej stacji radiowej która błyszcza tylko i wyłącznie muzykę folkową zebraną z całego świata jest to muzyka często hinduska hawajska, muzułmańska bywa też czasem ale zdaję sobie sprawę, że jest to ostatnia szansa usłyszenia tych kawałków. Zostaną one zapisane już tylko na, na taśmach, na, na, na, taśmach na, na nośnikach cyfrowych. I tylko tam przetrwają, bo coraz mniej jest tej różnorodności, która się przejawiała w sztuce, w muzyce. W sztuce ogólnie mówiąc, po prostu było ją widać zarówno w malarstwie, w sztuce plastycznej, jak i muzycznej. I no wiem, że nie należy rozpaczać nad rozlanym mlekiem i nie należy cofać się w przeszłość, ale w pewnym sensie szkoda trochę, że ci wszyscy ludzie, którzy są na tym globie, yy, są tak różni, a teraz obecnie coraz częściej sprowadzają się do, do jednego szablonu. I niestety to się nie tylko przekłada na te zewnętrzne rzeczy jak święta, sylwestry, konsumpcja, ale przekłada się również na życie osobiste, na spędzanie czasu, sposoby spędzania czasu, na sposoby ubierania się. Jest to jedna matryca i my jakby jako ludzie stajemy się coraz częściej tylko odlewem, jak ołowione żołnierzyki, jeden do drugiego podobny. Taka mała refleksja na nowy rok. Nie, żebym zaraz miała rozpaczać. Witam ten nowy rok radośnie i pełna nadziei, oczywiście na nowe szanse, nowe nadzieje. Bo zawsze każdy rok wydaje mi się ciekawą przestrzenią. Byłem obietnic praktycznie. I te obietnice często się sprawdzają i spełniają, z czego się bardzo cieszę. Każdy rok jest jakby rozpoczęciem nowej karty, białej karty, która może być zapisana naszą ręką. Więc cieszę się, że tak jest i świętowałam Sylwestra ciesząc się na widok tych ogni sztucznych. Ale nie mogę uciec od pewnych refleksji, które się zawsze nasuwają w takich przypadkach. No, sam fakt, że w same święta m, m, wigilijne, święta Bożego Narodzenia, oczywiście jest totalny szał w sklepach. Handlowcy przeciągają się w, w reklamowaniu towarów. No prawo handlu oczywiście, ale no, po prostu wszyscy trochę reagujemy jak, jak takie zwierzątka nakręcone na kluczyki. Hmm, takie mam jakieś refleksje na ten temat <grych> i sama oczywiście nie wypadam z tego grona sama też często reaguję jak ten ołowiany żołnierzyk od otworny. ale czasem trochę żal i budzi się we mnie taka potrzeba przeciwstawienia temu, choćby we własnym życiu, zrobienia czegoś na przegór i pewnie właśnie dlatego trochę te nasze święta Bożonarodzeniowe w tym roku były takie, jakie były, czyli na anty z lekka, bez szaleństw i bez zakupów prezentów i oczywiście możemy sobie na to pozwolić ze względu na brak dzieci i i ze względu na brak jakby dookoła, przy, blisko ortodoksyjnej jakiejś rodziny. E, więc sobie to nakręcamy we własnym rytmie, ale, ale to taki wewnętrzny bunt, taki we własnym wąskim kręgu. E, mam nadzieję, że chociaż trochę przekazałam Wam klimat tego Sylwestra na tym dziesiątym naszym piętrze, na tym szczycie świata, jak ja to mówię. E, I Mam nadzieję, że udzieliła się Wam chociaż trochę atmosfera tego wieczoru. Myślę, że zdjęcia też choć trochę dadzą posmak tego, jak to było i, i pomogą połączyć dźwięki z pierwszej linii frontu z wizualnymi efektami, jakie temu towarzyszyły. I tu na zakończenie chciałabym Wam oczywiście wszystkim, którzy będą mieli przyjemność lub nie słuchania mojego podcastu, życzyć spokojnego, ale pełnego inspiracji roku 2010, pełnego nowych pomysłów, nowych szans I, i dla każdego z Was życzę, by rok ten był rozwinięciem skrzydeł. I tym może pozytywnym akcentem zakończę ten sylwestrowy podcast. Pozdrawiam serdecznie i Wszystkiego dobrego.